Problemy Włochów Selekcjoner Włochów Cezare Prandelli wytypował ostateczną kadrę na turniej w Polsce i na Ukrainie. Kłopoty miał zwłaszcza z formacją obronną. Na Euro 2012 nie zagra Dominico Cristito. Tuż przed ogłoszeniem listy powołanych włoska policja przeszukała pokój lewego obrońcy Zenitu Sankt Petersburg, a samego zawodnika zatrzymała do wyjaśnienia sprawy. W tej sytuacji na lewej stronie obrony rosną notowania Federico Balzeretiego. Do końca niepewny powołania był też Leonardo Bonucci. Zdaniem Prandelliego Stopper Juve jest jednak w zupełnie innej sytuacji niż Cristiano i na turniej pojedzie. Nikt oficjalnie nie stwierdził, że jest w gronie podejrzanych, zapewnia trener składra Adzura. Z powodu słabej formy Prandelli zrezygnował natomiast z usług obrońcy Interu Andrei Ranoki. Jeden z dotychczasowych ulubieńców selekcjonera przegrał rywalizację m.in. z Giorgio Kilinim, bez którego kadry nikt sobie nie wyobraża. Kilini po niedawnej kontuzji mięśniowej uda daleki jest od optymalnej formy, ale na mistrzostwa ma być w pełni gotowy do gry. W tej chwili najpewniejszym punktem włoskiej obrony wydaje się być Andrea Bardzali, zawodnik mający ze sobą świetny sezon, ukoronowany zdobyciem Scudetto, miał wczoraj zagrać w towarzyskim meczu z Luksemburgiem. Mecz ostatecznie odwołano z powodu trzęsienia ziemi, które miało miejsce w rejonie Parmy. Według najnowszych informacji zginęło 16 osób. Liczba ta może ulec jednak powiększeniu, bo niewykluczone, że pod gruzami wciąż są ofiary.